W ziemiach zaboru pruskiego kwestii żydowskiej już nie ma. W najwięcej liczącym Żydów poznańskiem, gdzie liczba ich wzrastała do roku 1830, kiedy doszła do 6,7% ludności, spadła ona dziś do całkiem nieznacznego odsetka, mniej niż 1,5%. W Galicji, w której zapuszczenie kulturalne i ekonomiczne wytworzyło warunki sprzyjające liczebnemu wzrostowi masy żydowskiej, a która dopiero od początku ery autonomicznej weszła na drogę szybkiego postępu kulturalnego, liczba Żydów silnie wzrastała do końca ubiegłego stulecia i doszła do 11% ogółu ludności. Od roku 1895 zaczęła ona już zmniejszać się, przytem w zachodniej, kulturalniejszej części kraju, nie tylko w stosunku do ogółu ludności, ale absolutnie. A jednak Żydzi tam nie podlegają żadnym ograniczeniom i nie organizuje się tam pogromów, którymi Rosja tak zasłynęła za granicą. Natomiast w ziemiach należących do Rosji liczba Żydów w stosunku do ogółu mieszkańców wzrasta stale, co ma źródło nie tyle w zamknięciu im odpływu na wschód linią osiedlenia, ile w powstrzymaniu postępu kulturalnego tych krajów i utrzymaniu na niskim poziomie organizacji ich społecznego życia. Rosyjski system polityki kresowej, polegający na tłumieniu sił miejscowego społeczeństwa, niedopuszczający do jego organizacji i tamujący jego kulturalny postęp, tym samym pomaga wzrostowi liczebnemu biednej masy żydowskiej, która tem szybciej się mnoży, im niższa jest kultura kraju. Tak wtedy system rosyjski, który walcząc z Żydami przy pomocy ograniczeń prawnych, nie mogących nigdy ograniczyć ich rozmnażania się, współdziała temu rozmnażaniu przez swą antykulturalną politykę na zamieszkałych przez Żydów kresach. W krajach zabranych, gdzie rządowi chodziło o utrwalenie przewagi żywiołu rosyjskiego, Cel ten został w małym stopniu osiągnięty, a natomiast jednocześnie z osłabieniem polskości wyrósł silny żywioł żydowski, do którego rząd wcale się nie odnosi z większym zaufaniem niż do Polaków. I gdyby się tu nawet udało rządowi odebrać polskości rolę, którą ona odgrywa w kraju, miałby na jej miejsce silny swą pozycją żywioł żydowski, którego rola w równej co najmniej mierze nie odpowiadałaby widokom rządowym. Z powyższego okazuje się, że właściwość dotychczasowego ustroju państwowego Rosji, polegająca na wytwarzaniu położeń bez wyjścia, na gruncie kwestii żydowskiej występuje może jeszcze jaskrawiej niż w innych dziedzinach. Kwestia ta nie przestanie komplikować położenia wewnętrznego w państwie i zgotuje mu jeszcze, przy istnieniu innych, głębokich niedomagań, niejedno ciężkie doświadczenie. Rozdział trzeci. Niebezpieczeństwa ustroju państwowego. Od dłuższego już czasu Rosja zaczęła czuć, że w jej życiu wyrasta nowa kwestia niesłychanie doniosła dla samego rządu, bo dotycząca jednej z najważniejszych uznanych podstaw ustroju państwowego. Zaczęto stwierdzać upadek religii państwowej, któremu towarzyszyło coraz więcej objawów dezorganizacji w kościele. Pod osłoną okazałej formy postępowało zubożenie treści życia religijnego, a w szeregach duchowieństwa zjawiała się z jednej strony demoralizacja, z drugiej – dążności antypaństwowe. Potrzeba zaprzężenia wszelkich sił do służby, opartemu na słabych wewnętrznych podstawach państwu, nakazała odebranie cerkwi prawosławnej wszelkiej samodzielności, narzucenie jej czynności politycznych, zrobienie jej władzy naczelnej jednym z departamentów rządu. Cerkiew stawała się coraz bardziej rządową, a coraz mniej narodową. Co przy rosnącym ciągle przedziale między rządem a narodem musiało ją zbliżać coraz bardziej do bankructwa. Poszła ona razem z państwem na podboje na Kresach i zaczęła się tam szerzyć przy pomocy środków policyjnych i przy poparciu armii, a jednocześnie w rdzennej Rosji, wśród ludności od wieków prawosławnej, stawała się coraz bardziej martwą w swej treści kancelarią rządową. Lud, nieznajdujący w cerkwi urzędowej zaspokojenia swych potrzeb moralnych, szukał ratunku w sekciarstwie. Ukaz tolerancyjny zrobił krok niewątpliwy ku uzdrowieniu, ku przywróceniu prawosławiu charakteru kościoła, ale przyszedł w dobie, kiedy się już w duchowieństwie zaczął rozłam kiedy obok duchownych biurokratów zaczęli się zjawiać duchowni przywódcy ludu z idełami pierwotnego chrześcijaństwa, z Ewangelią w ręku prowadzący walkę przeciw ustrojowi państwowemu i społecznemu. Tym sposobem nastąpiła łatwa do przewidzenia komplikacja kwestii kościelnej. Idzie już nie tylko o przywrócenie żywotności i uroku urzędowemu wyznaniu, pomoszącemu od dawna przy formalnych zdobyczach moralne porażki ze strony sekt i obcych wyznań, ale o wyjście z kryzysu wewnątrz samej cerkwi, kryzysu, który ma wszelkie dane do tego, żeby się coraz bardziej zaostrzał. Frazeologia patriotyzmu urzędowego, czującego niejasno, żeby tu państwa nie można opierać wyłącznie na fizycznym przymusie, wywieranym na ludności, formułowała od pewnego czasu podstawy państwowości rosyjskiej w trzech ideach. Prawosławie, samowładztwo i narodowość rosyjska. Tymczasem ewolucja ustroju państwowego prowadziła w swej konsekwencji do zniszczenia tych podstaw. Samo władztwo, którego zachwianie reakcjoniści rosyjscy widzą w Manifeście Październikowym, już od dawna stało się fikcją i zaczęło służyć za osłonę dla nieograniczonych rządów biurokratycznej oligarchii. Narodowość rosyjska... Za słaba liczebnie, kulturalnie i moralnie do narzucania swej kultury i swych ideałów ludności całego państwa w swym rdzeniu, w wielkoruskiej masie ludowej została doprowadzona do zastoju kulturalnego i ruiny ekonomicznej. Wreszcie okazało się, że system podporządkowania rządowi całego życia wewnątrz państwa zaczął odbierać żywotność prawosławiu doprowadzać do dezorganizacji Kościół, że w szeregi kwestii palących, a nie dających się przy istniejącym ustroju rozwiązać, staje kwestia kościelna. Kierunek rozwoju państwowego Rosji musiał z konieczności prowadzić do szybkiego wzrostu budżetu rozchodów przy nieproporcjonalnie słabym wzroście wydajności podatkowej kraju, co prędzej czy później musiało zniszczyć równowagę bilansu państwowego, pomimo niezwykłej wynalazczości usiłujących ją utrzymać kierowników finansów państwa. Pozycja rozchodów produkcyjnych, zwiększających wytwórczość i siłę podatkową kraju, była zawsze nieproporcjonalnie mała. Obok zaś olbrzymich wydatków na armię, flotę, budowę kolei strategicznych, znaczne pozycje rozchodowe wyrażały działalność państwa zwróconą ku obniżeniu kultury ludności i tym samym obniżeniu wytwórczości. Taka była i jest znaczna część wydatków na Kresy. Tam, Biurokracja, korzystająca ze szczególnych przywilejów, kosztuje więcej niż w centrum państwa, natomiast działalność jej nie osiąga rusyfikacji, jedno obniżenie kultury tych krajów, co musi zmniejszać ich siłę podatkową.